Poczuj wibrację nie można stworzyć ani zniszczyć energii. Można ją tylko przekształcić z jednej formy w drugą. Albert Einstein już jako mały chłopiec potrafiłem odczuwać coś szczególnego w ludziach, zwierzętach i miejscach. To coś po prostu w nich było. Prawdę mówiąc, każdy z nas posiada takie zdolności już od wczesnego dzieciństwa. Potrafimy rozpoznać zmiany w otaczającej nas atmosferze. Intuicyjnie rozpoznajemy zagrożenie, smutek, miłość i śmiech. Ja potrafię odczuwać to wszystko z dziesięciokrotnym natężeniem. Najpierw wychwytuję uczucie, a następnie, nagle, pojawia się głębokie przeświadczenie, że dzieje się coś złego lub dobrego. Przez długie lata usilnie starałem się wyłączać te naturalne zmysły, przekonany, że są nienaturalne. Prawdę mówiąc. Umiejętność odczuwania tego, co dzieje się dookoła, jest tak naturalna, że większość z nas traktuje to jak coś oczywistego. Nie oznacza to oczywiście, że zawsze bierzemy to pod uwagę w swoich działaniach. Wszyscy znamy te momenty, kiedy mówi się, wiedziałem, że tak będzie lub, trzeba było słuchać intuicji. Za każdym razem czuliśmy wcześniej jakąś nadchodzącą zmianę lub coś, co namawiało nas do zmiany. Wierzę, że to coś jest właśnie naszą wibracją. Energią. Już w liceum byłem zafascynowany wschodnimi systemami wierzeń, zwłaszcza hinduizmem i buddyzmem. Te niesamowite religie mówią o dźwięku wibracji, który stworzył wszechświat. Według nich jest to energia, którą nazywają om lub baum. Z drugiej jednak strony naukowcy nie potrafią dokładnie wyjaśnić. Co dokładnie przyczyniło się do powstania Wszechświata ani z czego jest złożony. Czasem nadają mu nazwę nicość. Mniejsza o nazwę, Wszechświat jest rzeczywisty. Istnieje gdzieś tam i wszyscy to wiemy. Czujemy go, gdyż jesteśmy jego częścią.